Audycja Skóry Witam wszystkich ciepło i serdecznie w kolejnej audycji, w której na warsztat biorę książkę nową, 2016 rok, wydaną przez ukochane i wspaniałe wydawnictwo Storunia CIT, zbiór opowiadań Ambrose Birsa. Pod tytułem Nadprzyrodzone. Mamy tutaj do czynienia, jak to zwykle w biblioteczce grozy, z grozą z zamierzchłych czasów. Jak reklamuje nam sam pan marszałek z tyłu okładki. Ambrose Beers znany jest czytelnikom ze zbiorów opowiadań w Polsce. Jeździec na niebie i czy to się mogło zdarzyć. Tutaj jeszcze, jeszcze takie jedno oczy pantery zbiór jest wydany. Do kompletu jego opowieści spod znaku grozy brakowało 24 opowiadań, które zawiera niniejsza edycja. Łącznie już z legendarną historią odpowiednie warunki, którą cenił sam Lovecraft, umieszczając ją na prywatnej liście najlepszych utworów tego gatunku obok Blackwooda, Machena i Chambersa. Szanowni Państwo, czy to są odpowiednie warunki, aby nagrać audycję i recenzję nadprzyrodzonego? No właśnie, już tutaj polskie tłumaczenie nie jest do końca odpowiednie, bo jest to wybiór tekstów ze zbioru Terror by Night no to ja tutaj nie wgłębiając się w amerykańskie wydania oryginalne nie będę wchodził, bo jeżeli to jest wybór, no to coś tutaj musieli wyciąć podejrzewam co było już wydane w innych w Polsce tomikach może na początek jak ja zetknąłem się z tym autorem otóż swego czasu kiedy biblioteczka grodzy jeszcze nie działała pełną parą tak jak dziś kupowałem sobie wszelakie książeczki, antologie, grozy, jakie tylko napotkałem. No i w jednej z takich moich ulubionych księgarni, która zwie się Tania Książka, taki outlet książkowy, o, znalazłem dwie cieniutkie książeczki Ambrose Beersa. Groza reklamują, okej, okay, staroć, okej, okay, biorę. Troszkę to przeleżało, no i podczas studiów ja sobie to e, zacząłem czytać i muszę powiedzieć, że bardzo mnie zraziło. zaraziły tamte teksty, które były tak krótkie i w dodatku sięgnąłem po zbiór, który co natrafiłem na opowiadanie, to ciągle ta wojna. Wojna secesyjna, bo Ambrose Gwyneth Pierce, urodzony 1842, z bar w 1913, był uczestnikiem wojny secesyjnej. Tak więc w wielu opowiadaniach starych, zarówno tutaj również, pojawia się motyw wojny. Wojna secesyjna, czyli taka no, niewspółczesna, powiedzmy troszkę partyzantki, troszkę karabinów. I tutaj y, to też jest, ale od poprzednich zbiorków, mianowicie chyba mówię o jeźdźcu na niebie. Jeździć na niebie, tam było tego za dużo, ja się wtedy odbiłem. Odbiłem się, natomiast tutaj balans pomiędzy tą wojną a pomysłami z innej beczki jest świetnie zachowany. I tutaj pomimo, że jest to jakby uzupełnienie według wydawcy, to spokojnie można zaczynać przygodę z Birsem od tomiku nadprzyrodzone, na którym to okładce jest oczywiście las krzyży, cytując klasyka, drzewo, księżyc, na drzewie lina, stryczek, ktoś sobie zrobił, i ptaszek. Bo właśnie jest tutaj opowiadanie hmm, The Mockingbird. Trzeba powiedzieć, że Beers jest miłośnikiem takiej ekspresowej formy. Forma jego opowiadań jest niezwykle krótka. To są teksty, które mogłyby się ukazać w gazecie. Potem jeszcze wrócę, wrócę do tego, bo to jest jakby ważne do odbioru tekstów tego człowieka. Natomiast no, słuchajcie, na 144 stronach mamy 24 opowiadania. Przeliczyłem właśnie, z jednego nie przeczytałem. Mianowicie problem z przejściem przez pastwisko. Dlaczego tego jeszcze nie przeczytałem, a mimo to zabieram się za recenzowanie całości, wrócę pod koniec. Wystarczy to podzielić i niektóre opowiadania zajmują tutaj jedną stronę, półtorej, dwie strony. Pierwsza uwaga. Minus jak i plus jednocześnie. To są teksty, które mogłyby się ukazać gdzieś w jakiejś gazecie codziennej. Więc wyobraźcie sobie sytuację, że kupujecie sobie gazetę. Jesteście powiedzmy gdzieś nad rzeczką. Wyobraźcie sobie lata dwudzieste, początek czy przełom wieków. Czytacie newsy ze świata. Czytacie wiadomości, publicystykę i gdzieś tam jest takie opowiadanko wrzucone. Po przeczytaniu całej gazety siadacie sobie 10 minut, czytacie taką opowiastkę. I wydaje mi się, że w takim podejściu i w takim kontekście te rzeczy sprawdzają się wyśmienicie. No oczywiście nie zawsze jakby mamy ochotę na coś takiego. Bo jeżeli by przeczytać pod rząd pięć takich tekstów, no to jest ciężko, można się zmęczyć lepiej to czytać powiedzmy jako wstęp do czegoś większego i tutaj jakby też kolejny plus dla tego tomu że tutaj te krótkie teksty są co jakiś czas przeplatane dłuższymi opowiadaniami Drozd jest troszkę dłuższy chłodne powiedzenie dłuższe i mamy między to ślady ślady Charlesa Ashmora, dwie strony z hakiem Potem jest półtora strony, potem jest trzy strony i znowu dłuższy tekst. Natomiast minus jest taki, że te dłuższe teksty to nie są rzeczy, w których Birs czuje się najlepiej. Mam wrażenie, że tutaj jak zwykle jest znowu za dużo opisów przyrody. Natomiast staję znowu przed problemem kolejnym, że długo czytam dany zbiór i trudno jest mi tutaj recenzować każde opowiadanie po kolei i przypominać sobie w ogóle o czym one były i tutaj jakby kilka w pamięci mi jedynie zostało, w ogóle początek zachęcający, ale jakby nie oddający całości zbioru. Petent. Opowieść z twistem, dosyć współczesnym, ale jakby ten twist znamy już na samym początku i tutaj też jakby jest cecha charakterystyczna tego pisarstwa. Petent. Kim jest Petent? Petent to jest człowiek, który w tym opowiadaniu przychodzi do zaułka, aby móc przespać w zimę. Dowiadujemy się, że jest to również człowiek, który wcześniej sponsorował ten zaułek, czy nawet go założył i wyjechał za ocean, gdzieś w świat i wraca jako biedak. Człowiek, któremu się nie udało, wraca właśnie do tego miejsca, które miało być dla takich rozbitków życiowych. Niestety... Jest petentem, musi przejść jakąś tam drogę biurokracji, czy jest tam jakiś człowiek, który właśnie decyduje o tym. Kciuk w górę, kciuk w dół. No i niestety temu człowiekowi się nie udaje i tak się stało, cytuję, że następnego ranka, kiedy kościelne dzwony w całym Grey Wheel grały z dodatkową nutą uniesienia stosowną do daty, Szybki synek dziekana tego domu przy ułku, przecierając ścieżkę przez śnieg ku domowi bożemu, zawadził stopą o ciało filantropa. To jest ostatni akapit opowiadania. Z jednej strony spoiler, z drugiej strony jakby ta konstrukcja jest już wiadoma od samego początku. Dzisiaj trudno już nas czymś zaskoczyć. Ale mimo to, to nie jest wada. Wadą być może jest to, że jakby w tym momencie opowiadanie się kończy, że zawadził stopą. I to jest już koniec, jest to tak urwane. To jest typowe dla Birsa, że jakby ten twist w innych opowiadaniach jest podany nam poprzez jedno zdanie. Czasami jest to tak lakoniczne, że my musimy się domyślać. Ja, czytelnik, który ma problemy z zapamiętaniem nazw, imion poszczególnych bohaterów, to czasami musiałem wertować, żeby domyśleć się, dośledzić, do do, przypomnieć sobie o kogo tu chodzi, co się stało. <grych> Co oprócz wojny w opowiadaniu Drost daje nam Ambrose Pierce? Jak czytam na polskiej Wikipedii, proza Pierce'a była zaprzeczeniem grozy Edgara Alnapo, grozy wynikającej z jakiegoś wewnętrznego, surrealistycznego lęku. Tu się zgodzę z tym, bo rzeczywiście, właśnie na przykładzie tego opowiadania Drost, on odwołuje się do namacalnych lęków. Można by powiedzieć taki Wczesny Stephen King, troszkę, tak? Jeżeli miałbym się zgodzić z Wikipedią, bo przykładowo drost, wojna. Mamy tutaj pokazanego człowieka, właśnie uczestnika wojny secesyjnej, który siedzi pod drzewem i jest jakimś strażnikiem. Wypatruje na linii horyzontu wroga. Trochę przyśnie, trochę coś mu tam się przewidzi. Czasami coś mu się przysłyszy i właśnie słyszy tego tytułowego drozda. Następnie mamy do czynienia, następuje jakieś takie rozproszenie jego uwagi i wydaje mu się, że ktoś tam idzie, jakiś wróg, on strzela. Strzela i trafia e, jakiegoś człowieka, e, nieważne kogo, mniejsza z tym. E, i to jest właśnie jakby groza wypływająca z rzeczywistości. No tutaj nie było nic nadnaturalnego, tylko taki niemiły, no, tragiczny splot wydarzeń. Ale całość jest napisana z odpowiednią dozą napięcia, że my jakby czujemy, że czytamy grozę, czujemy, że to jest jakiś horror. Tym bardziej, że jakby te wszystkie opowieści przeplatają się z takimi rasowymi tekstami, które ja tutaj podkreślę. Mam tutaj kieliszeczek, proszę Państwa, buteleczka z trunkiem, nalewka, proszę Państwa, soplica pigwowa, najwyższej jakości szlachetna nalewka na bazie naturalnych składników owoców pigwy. No niestety muszę zawieść wszystkich fanów herbaty i sklepu eherbata.pl. Dzisiaj musi być trunek odpowiednio dopasowany do obyczajów ówczesnych dżentelmenów e, opisanych właśnie w tomiku nadprzyrodzone. I opowieść Watcher by the Dead. Czuwanie przy zmarłym. Nie będę tego spoilerował, bo jest to ciekawy pomysł. E, otóż kilku dżentelmenów, e, którzy sobie tak siedzą i... 32% ja pierniczę człowiek nieprzyzwyczajony do mocnego kalibru jak herbatkę sączy cały czas więc ten kieliszek to będę pił 15 minut i właśnie przy takiej wódeczce zakładają się z gościem czy wytrzyma w pokoju kiedy będzie zmarły. wreszcie pod uwagę, że to jest jakby przełom XIX i XX wieku, więc jakby cały sztafarz, wszystkie te lokacje, scenografia jest dopasowana i to, to świetnie się komponuje. Dżentelmeni siedzą, ten jeden ich kumpel tam przy flaszce, no mówi, no jasne, że on nie ma sprawy. No i jest opisana sytuacja na przemian z przemyśleniami tych dżentelmenów. Jak facet siedzi w pokoju, a na środku jest zmarły. I facet ma całą noc przesiedzieć z nim. I zakład jest taki, czy wytrzyma psychicznie, czy nie wytrzyma. Nie będę spoilerował, ale kapitalny pomysł wyjściowy, tak? Ja już widzę ekranizację znowu. Hammer horror. Kiedy zaczyna się zabawa? Otóż zabawa zaczyna się wtedy, kiedy ten zmarły zaczyna się ruszać, prawda? No, więcej nie będę spoilerował, to trzeba przeczytać. Świetny tekst, koniecznie, koniecznie, chociaż tutaj pod koniec też właśnie znowu miałem pytanie, o co chodzi w tym tuiście tutaj na, na koniec jeszcze, którego wam nie zdradzam. Ale to może jak już przeczytacie, to napiszcie w komentarzach, bo dalej, na początku tutaj czytałem o legendarnej historii odpowiednie warunki. No i to jest jakby, powinno być moje motto. I motto wszystkich miłośników grozy i jakby trzeba by to podstawić pod twarz, trzeba by wydrukować to, zrobić podstawki pod herbatę, pod talerze wszystkim tym, którzy kpią z takich, którzy mówią o odpowiednich warunkach czytania horrorów albo oglądania odkreślonych filmów. Ja już słyszałem o takim jednym pożal się zboże podcasterze, który kpił właśnie z takiego podejścia odpowiedniego dostosowywania tekstów kultury do okoliczności. I trzeba mu zadedykować ten tekst, bo opowiada on o dwóch facetach, którzy spotykają się w tramwaju bodajże. Jeden jest pisarzem, drugi jest no, czytelnikiem gazety, i ten pisarz pyta go, czy go. E, chyba coś tutaj przestawiałem e, w tej fabule, ale mniej więcej o to chodzi, że pyta go o to, je, czy przeczytał jego opowiadanie w gazecie, które wyszło właśnie. W gazecie też, właśnie, ob krótkie opowiadanie grozy w gazecie. A on mówi, że nie przestraszyło go to w ogóle. Przeczytał, tak w ogóle. Nie. Na to on, na to. Ale czy kiedy czytałeś to, czy były odpowiednie warunki do czytania tego tekstu? Musisz dać się ponieść temu tekstowi. Nie możesz go czytać w biegu, mówi ten autor. Nie możesz go przeczytać w tramwaju, bo zgiełk wszystko Możecie cię rozproszyć. Tutaj najlepiej będzie, jak zacytuję ten fragment, właśnie mówiący o odpowiednich warunkach. Cytuję to specjalnie dla niektórych ignorantów. Ten, który przeczytał to opowiadanie właśnie w tramwaju, dziwi się i mówi, no dobrze, wyjaśnij mi więc, co takiego zrobiłem, czy zaniedbałem, w jakim sensie przyjemność, jakiej doświadczam, czy też mógłbym doświadczyć, zależy ode mnie samego. I teraz tutaj autor wyjaśnia. Spytam, jak smakowałoby Ci śniadanie, gdybyś jadł je tutaj w tym tramwaju? Powiedzmy, że fonograf udoskonalono by do takiego stopnia, że mógłbyś odtworzyć na nim całą operę. Śpiew wszystko. Myślisz, że dałoby Ci to wiele przyjemności, gdybyś odtworzył takie nagranie w biurze w godzinach pracy? Naprawdę, podoba Ci się szubertowska serenada, kiedy rzempoli fałszujący Włoch na porannym promie? Zawsze jesteś w pełni przygotowany na radowanie się czymś? Masz każdy nastrój w gotowości na każde żądanie? Mój Panie, niech no przypomnę. Owo opowiadanie, dzięki któremu mnie wyróżniłeś, obierając rozpoczęcie jego lektury jako sposób odcięcia się od niewygody tego środka transportu to historia o duchach bo właśnie ten kolega który go spotkał, tego swojego pisarza to on właśnie przeczytał to opowiadanie o duchach w tramwaju i teraz dyskutują że no, jakoś na niego nie podziałało cóż z tego? pyta ten kumpel autor mówi no cóż z tego, jak to? czyżby czytelnik poza swoimi przywilejami nie miał także odpowiednich obowiązków? zapłaciłeś za te gazety 5 centów jest twoja. Masz prawo czytać ją w dowolnym miejscu i czasie, które uznasz za stosowne. Po części wręcz musi ona być natychmiast przeczytana, póki jeszcze skwierczy. No bo taka no, gazeta, nie? Jednak moje opowiadanie nie należy do takich materiałów. Nie są to najnowsze doniesienia z krainy duchów. Nikt nie oczekuje od ciebie, abyś był na bieżąco z wydarzeniami ze świata zjaw. Ten tekst może poczekać, dopóki nie zdołasz spokojnie wprawić je w odpowiedni stan umysłu, pasujący do tonu utworu. A z całym szacunkiem uważam, że w tramwaju nie da się tego osiągnąć, nawet gdybyś był jego jedynym pasażerem. To nie ten rodzaj samotności. Autor ma prawa, które czytelnik powinien uszanować, Oczywiście abstrahując, gdyby nie czytał e, opowiadanie o, o samotnym <śmiech> pasażerze tramwaja. Autor ma prawa, które powinien czytelnik uszanować. Jakiś konkretny przykład, dopytuje dalej kolega. Prawo do przykucia całej uwagi czytelnika. Odmówić tego autorowi to niemoralne. Dać mu tylko wycinek swojej uwagi, tu czego nie absorbuje łoskot tramwaju, ruchoma panorama ciżby na chodnikach, domów za nimi. Wszystkie te tysiące rozpraszających nas rzeczy, wśród których toczymy normalne życie, oznacza traktować autora niesprawiedliwie. To haniebne. I teraz oni tutaj sobie dalej gadają i autor zachęca go, żeby przeczytał jego inne opowiadanie wieczorem przy świecy no i on się tutaj decyduje i czyta jego opowieść samemu w domku wręcz jakie są tego skutki to już z się nie będę ale opowiadanie jest warte przeczytania Opowiadanie jest żelazną lekturą dla każdego miłośnika grozy i horroru. Szczególnie dla tych ignorantów, którzy czytają dokręcanie śruby w samym środku lata i jeszcze się tym chwalą, nagrywając podcasty. Ja, ja się zdenerwowałem. Pigwowa nalewka. Ach, dusi mnie. Dusi mnie. Ach. Ach. Kwaśna, ale dobra jest, dobra jest, naprawdę. A w ogóle to chciałem powiedzieć, kto ukradł moją nalewkę malinową. Kupiłem sobie też soplicę, taką malutką soplice za 9,70 i gdzieś ją postawiłem. Naprawdę nie zdążyłem nawet jej spróbować. I kto mi ją świsnął? Jeżeli słucha tego, przyznać się i odkupić, bo jest wszędzie dostępna. Dobra, tak więc podsumowując, powiem, że mam mieszane uczucia co do tego zbiorku. Opowiadania pół na pół mi się podobają. Pół na pół rzeczywiście widać tę grozę, która wyziera z ówczesnej rzeczywistości jest to lektura, no na pewno Ambrosa Birsa, jakiś tekst, jakiś zbiorek trzeba przeczytać. Ja myślę, że to jest dobre. I to mnie zachęciło, żebym wrócił do tych starych książeczek z jego tekstami, których jakby, od których się odbiłem. Teraz będę tam szukał różnych tekstów, właśnie takich niezwiązanych z wojną secesyjną. No świetne rzeczy. Świadek powieszenia. No niestety nie pamiętam o czym to było. Czytam na przykład Wyspa Sosen, nie pamiętam, o czym to było. Hmm, niedokończony bieg. Świadek powieszenia? Nie wiem. Wino na domu? No, to było takie w stylu Edgara Alana Poła. To tak. Dom zjaw, jaw. Świetne tytuły. I problem z przejściem przez pastwisko. Właśnie. No i właśnie czytając to i biorąc pod uwagę odpowiednie warunki i prawa autora, obiecałem sobie, że teraz jak pojadę na pastwiska na wieś, to przeczytam właśnie na pastwisku to opowiadanie. I może nagram jakiś filmik właśnie o tym opowiadaniu na konglomerat, specjalnie taki film o opowiadaniu z opowiadaniem zawartym albo audycję. Założenie jest takie, że jeżeli znajdę trzech chętnych na obejrzenie, to w komentarzach chcę to zobaczyć i wtedy jakby to jest coś, co mnie zachęci do nagrania tego, bo przeczytać samemu, to na pewno przeczytam. I ja wystawiam końcową ocenę, taką 6 na 10 temu zbiorkowi, ale tutaj są wybite. Wybitne, wybitne 3, 4, 5 tekstów, które po prostu grzech nie przeczytać. Czuwanie przyzmarłem, odpowiednie warunki i jeszcze jedno, którego tutaj zapomniałem i nie wiem, który to jest tytuł. Znaczy opowiadanie i fabuły pamiętam, ale nie wiem, który to jest tytuł, dlatego musicie przeczytać wszystko i sami to wyczaić. No dobrze, no to ja jakby tutaj pozdrawiam wszystkich fanów wydawnictwa CIT i w następnej audycji pojawi się Widzialne i niewidzialne Edwarda Fredryka Bensona, bo już w połowie jestem. I w międzyczasie również ukaże się w serii kulturalnej audycji skóry recenzja zbioru opowiadań Brama Stokera, gość Drakuli, która jest już nagrana i czeka tylko na publikację i montaż. Tak więc ja już żegnam się z wami, zapraszam was do pysznej herbaty i odpowiednich opowiadań grozy. W takim razie trzymajcie się ciepło Ach, i do usłyszenia w przyszłości przy dobrej herbatce już.